Pod namiotem słowa. W tomie łagodnia Janusza Andrzejczaka znalazłem wiersz Łąki. Cud to jest zaiste i cudownia istna. Krwawnik i Maciejka, babka wąsko listna po liściach, po kwiatach już się nie rozeznam, znam nazwy większości, ja właściwie nie znam. Kocham nic nie wiedzieć. Kocham się w niewiedzy, są mądrzejsi, niech wiedzą, jak jesion na miedzy, jak motyl, co siada, gdzie kolor i zapach, a w księgach nie czytał, nie szukał po mapach. Kto bardziej zna łąkę niż choćby ślad żuka? Cień, co wiatr go zgubił, a kamień odszukał. Pajęczyna, co splotła powój z dziurawcem i bocian, co z chmurą jest bożym latawcem. Nikt tak nie zna łąki, nikt, kto jest człowiekiem, znają mgła, co spływa na dolinę mlekiem, nawet gies zna łąkę, klacz ze swym zierbiątkiem, Pajęczyna, rosa, one znają łąkę. Zna łąkę i księżyc, noc, coś ni gwiaździsto i ranek, i jego we mgle powłóczystość, wiatr od lasu, sprężyk, jaszczurka i świerszcze. Może jeszcze trochę, może mm, moje wiersze.